Przedmowa do pierwszego wydania Na historię odbudowania państwa polskiego, na historię we właściwym tego słowa znaczeniu, nierychło czas przyjdzie. Kilkadziesiąt lat upłynie, zanim archiwa państwowe czasu wielkiej wojny będą otwarte dla badaczy, a nie wiadomo, które po nas pokolenie stanie się zdolne do patrzenia na wypadki naszych czasów w perspektywie dziejowej. Dotychczas nie tylko wypadki porozbiorowe, ale nawet epoka rozbiorów w obfitym piśmiennictwie, które dotychczasów posiadamy, są przedmiotem walki obozów, polem ścierania się tendencji politycznych. Książka też moja nie jest historią odbudowania Polski. Jest to książka polityczna, napisana dla celu politycznego. Przede wszystkim jest to komentarz do akcji politycznej, którą kierowałem, uzasadnienie jej, uwydatnienie myśli, która dyktowała te lub inne kroki. Już w czasie ukazywania się tej pracy, w dziennikach odzywały się głosy, że jest to uzasadnienie expo, podawały one niejako w wątpliwość, czy myśl przewodnia, którą dziś wykładam, rzeczywiście istniała przedtem. Czy ona dyktowała politykę? Której przebieg jest tu przedstawiony Te głosy byłyby się nie odezwały Gdyby ich autorzy umieli wmyślić się w to Co napisał Spostrzec jak zwartą, logiczną całość Pomimo nieuniknionych, bardzo nikłych odchyleń u wykonawców Stanowi ta polityka od swych początków i gdyby, co jeszcze ważniejsze, zechcieli się gruntownie zapoznać z naszą literaturą polityczną, przestudiować roczniki Przeglądu Wszechpolskiego i Przeglądu Narodowego, artykuły moje oraz moich przyjaciół i towarzyszy pracy, przede wszystkim Popławskiego, Halickiego, Kozickiego, Wasiutyńskiego, wreszcie moją książkę Niemcy, Rosja i Kwestia Polska. Kto by umiał w te pisma z dobrą wolą się wmyślić? Przekonałby się, że w tym, co mówię, o przedwojennej przeszłości i o pierwszym okresie wojny nie ma właściwie nic nowego, że to wszystko już było, czy to przeze mnie, czy przez moich przyjaciół powiedziane. Ma się rozumieć w postaci mniej lub więcej oględnej, dyktowanej przez względy taktyki politycznej. Robiliśmy wszelkie możliwe wysiłki, żeby ogółowi polskiemu cel i drogi do niego prowadzące uświadomić. Szliśmy nieraz w tym nawet za daleko, za nadto odsłaniając nasze myśli przed wrogami. Niestety, dla nieprzygotowanego politycznie społeczeństwa polskiego było to jeszcze za mało. Różnica między tym, cośmy pisali dawniej, a tym, co pisze w tej książce, jest tylko ta, że dziś, gdy mamy nareszcie własne państwo, gdy polityka prowadząca do wyzwolenia jest już zamkniętą kartą. Mam pełną swobodę powiedzenia wszystkiego w postaci przystępnej nawet dla surowych politycznie umysłów. Ten komentarz do polityki mojej i obozu, któremu przewodziłem, ma na celu coś o wiele większego niż wykazanie, że ja i moi towarzysze pracy mieliśmy słuszność, żeśmy znaleźli właściwą drogę, że nasza polityka, doprowadziła do zjednoczenia Polski w niepodległym państwie. Celem tym jest uświadomienie ludziom chcącym myśleć położenia Polski w Europie, jej stosunku do innych narodów i wynikających stąd trwałych, niezmiennych, wiekowych zadań jej polityki. Zadania te stanęły przed naszym państwem od chwili zjawienia się jego na widowni dziejowej. Stały przed nim zawsze, i zawsze drogośmy płacili, ilekroć na nie zamykaliśmy oczy. Nie wdaje się w mojej książce w roztrząsanie odleglejszej przyszłości w historiozofię polską. Mówię tylko o czasach nowszych, które ciągle są u nas przedmiotem sporu politycznego, polem ścierania się sprzecznych dążeń. Mówię szczerze, z wyraźnym celem wpojenia w czytelnika przekonania mego, że działania porozbiorowe w Polsce sprzeniewierzające się pod obcymi wpływami owym niezmiennym, wiekowym nakazom polityki polskiej, wynikającym z położenia kraju, gubiły Polskę i sprowadzały sprawę polską na coraz niższy poziom. Że jeżeli weszliśmy w końcu na właściwą drogę, to dlatego, że znaleźliśmy w sobie siłę do przeciwstawienia się całej porozbiorowej przeszłości politycznej, żeśmy czerpali natchnienie z czasów odległych Kiedyśmy mieli państwo wielkie i wielką politykę polską. Wpojenie tego przekonania w rodaków uważam za jedną z rzeczy najważniejszych, zarówno dla polityki polskiej, jak dla sprawy wychowania młodych pokoleń. Jest to tym ważniejsze, że dziś w dalszym ciągu trwa u nas zorganizowana praca rozdmuchująca w młodych zwłaszcza pokoleniach kult powstań i tkwiącej w nich bezmyślności politycznej, starająca się uwięzić myśl polską w tym bolesnym naszych dziejów okresie, w którym Polska była w niejednym znaczeniu służebnicą cudzą i w którym nie ma nic, co by mogło wykarmić twórczą myśl państwową. Rozwój wypadków w mej książce, która, jak powiedziałem, nie jest historią, przedstawiony jest szkicowo, w najogólniejszych liniach. W szczegóły się nie wdaję. Twierdzenia moje popieram bądź ogólnie znanymi faktami, bądź mymi własnymi doświadczeniami, które jako rzeczy dotychczas nieogłoszone mogą mieć pewną wartość zarówno dla współczesnych, jak i dla przyszłego historyka. Tu muszę zaznaczyć, że nigdy nie zapisywałem swych przeżyć, nie prowadziłem dziennika. Piszę z pamięci. Ale pamięć mam dobrą i rzadko mnie ona zawodzi. Zawiodła mnie w jednym wypadku. Wydawało mi się, że ów memoriał, tak wiele dyskutowany w naszej prasie, złożył ambasadorowi rosyjskiemu w Paryżu i z Wolskiemu w kwietniu 1916 roku. I tak też informowałem tych, którzy mnie w tej sprawie zapytywali. Tymczasem w trakcie pisania tej książki Jeden z mych współpracowników czasu Wielkiej Wojny, który prowadził dziennik osobisty, wykazał mi, że rozmowa z Izwolskim, która stała się treścią memoriału, odbyła się w końcu lutego 1916 roku, a sam memoriał złożony został w marcu. Pisząc o działaniach przeciwników naszej polityki w Polsce, zatrzymuje się tylko na tym, co miało znaczenie polityczne i co wypłynęło z takich czy innych politycznych pobudek. Nie zajmuję się wykroczeniami przeciw zwykłej etyce ludzkiej. Nie wywlekam brudów, których ujawniło się wiele, jak to zresztą zazwyczaj podczas wojen bywa. Nie dlatego je przemilczam, iżbym o nich nie wiedział, tylko dlatego, że bardzo cenię metodę nowoczesnej asenizacji miast. Brudy od razu wpuszczać pod ziemię. Niech spływają do kanału. W aneksach podałem wszystkie zwrócone do rządów memoriały i noty polityczne w okresie Wielkiej Wojny, pochodzące z tego ogniska politycznego, które reprezentowałem i wyrażające naszą akcję polityczną. Nie pominąłem ani jednego dokumentu z tego zakresu. Z małymi wyjątkami sam jestem ich autorem i biorę za wszystkie te akty całkowitą odpowiedzialność. Miło mi w zakończeniu złożyć serdeczne podziękowanie profesorowi Ignacemu Chrzanowskiemu z Krakowa, który się podjął korekty książki, nie szczędząc swego cennego czasu i żmudnej pracy. Warszawa, 7 stycznia 1925 roku. Przedmowa do drugiego wydania, rok 1926. Oddając pod prasę drugie wydanie, nie uważałem za potrzebne nic w treści książki zmieniać. Można ją było dopełnić na wielu punktach, to by wszakże powiększyło jeszcze i tak dużą jej objętość. Z drugiej zaś strony zmusiłoby mnie do wracania myślą w tę niedawną przeszłość, do oderwania się od zagadnień doby teraźniejszości i bliskiej przyszłości, które mnie całkowicie dziś zajmują. Zdawało mi się właściwe. Patrzeć na tę książkę jako na zamknięty rozdział, do którego już się nie powraca. Poprzestałem tedy na drobnych zmianach stylowych i na poprawieniu omyłek druku, nielicznych co prawda, ale czasami złośliwych. Wolny jestem od polemiki z krytykami. Gdy chodzi o książkę polityczną, polemika rzeczowa jest pożyteczną. Przyczynia się bowiem do ustalenia faktów i wyjaśnienia motywów. Z obozów wszakże przeciwstawiających się wyłożonej w mej książce polityce nie wyszła żadna krytyka. Nie mam więc z czym polemizować. Nieliczne głosy przeciwne, które się z powodu tej książki odezwały, nie usiłowały nawet wdać się w poważną jej krytykę. Rad jestem, że wydawcy zrobili wysiłek, ażeby pomimo wysokich dziś kosztów papieru i druku obniżyć znacznie cenę książki w drugim wydaniu. Wysoka jej cena martwiła mnie wielce. Nie przeszkodziła ona wprawdzie rozejściu się pierwszego wydania w ciągu półrocza. Przy dzisiejszym wszakże położeniu materialnym ludzi czytających książki drożyzna książek musi doprowadzić do upadku życia umysłowego. Chludowo, 5 marca 1926 roku. Roman Dmowski. Roman Dmowski. Polityka polska. Odbudowanie państwa. W dziewięćsetną rocznicę chwili dziejowej, kiedy wielki król, polityk i wojownik, umierając, zostawiał po sobie potężne państwo, podwaliny pod rozwój wielkiego narodu i wytyczne polityki polskiej, które po dziś dzień zachowały swą żywą wartość, książkę tę poświęcam tym wszystkim, którzy noszą w duszach i usiłują wykonać testament chrobrego. Część pierwsza. Na przełomie dwóch stuleci. Odrodzenie myśli politycznej w Polsce. Rozdział pierwszy. Sprawa Polska na początku stulecia. Polska przedrozbiorowa. Tak daleko trzymała się od Europy. Tak pozbawiona była udziału w ówczesnej polityce europejskiej, że myśl polityczna Polska mogła żyć w swoim zamkniętym świecie. Chodziła... Swymi drogami, niezdolna zrozumieć otaczającej ją rzeczywistości. Toteż i potem, gdy katastrofa wyrzuciła sprawę polską na widownię międzynarodową, myśl polska nie umiała się zorientować w polityce europejskiej, bądź grzęzła w pojęciach przeszłości, bądź robiła skok przez współczesną rzeczywistość i wpadała w marzenia o dalekiej lub nieziszczalnej przyszłości. Taką też na ogół była nasza myśl polityczna na początku obecnego stulecia, kiedy zmora klęski poniesionej w ostatnim powstaniu przestała ją dusić i kiedy już wytworzył się nowy układ politycznego życia. Wśród szerokiego ogółu poziom pojęć politycznych był bardzo niski. Nawet żywioły czynne, usiłujące kierować życiem politycznym narodu, bardzo dalekie były od rozumienia współczesnej polityki europejskiej. Sfery zachowawcze żyły pojęciami przestarzałymi, sięgającymi w XVIII stulecie, przeceniały wartość jednych czynników, a nie doceniały innych, co je prowadziło do rezygnacji. Koła zaś radykalne nie usiłowały nawet myśleć o polityce takiej, jaka jest, myślały tylko o takiej, jaką być powinna według ich doktryn. Skutkiem tego myśl Polska nie była zdolna sobie zdać sprawy z właściwego położenia kwestii polskiej i z jej znaczenia w polityce europejskiej. Nie umiała ocenić rozwoju tej polityki z punktu widzenia własnej sprawy. Zresztą tym się prawie nikt poważnie nie zajmował. Dla jednych, którzy uważali się za trzeźwych i realnych, polityka zamykała się w sprawach miejscowych, w sprawach danego zaboru. Inni wypływali na szersze wody, ale nie próbowali się łamać z trudnościami skomplikowanej polityki międzynarodowej. Znajdowali łatwiejsze wyjście w nadziei na nowy ład w świecie, na jeden przewrót, który wszystko zmieni. Tymczasem sprawa polska, pomimo pokrycia jej milczeniem za granicą, żyła, rozwijała się i przekształcała pod wpływem procesów dziejowych zachodzących i w Polsce, i w całej Europie oraz wypadków politycznych następujących po sobie w szybkim tempie. Gdyby myśl Polska umiała zdać sobie sprawę z tych procesów i ocenić te wypadki, odbudowanie Zjednoczonej Polski nie byłoby dla większości Polaków tak nieoczekiwane, a przede wszystkim ich zachowanie się podczas wojny światowej byłoby inne. Spróbuję w krótkiej tylko na tym miejscu konspektowej postaci wyliczyć fakty, które warunkowały stan sprawy polskiej i jej widoki na początku obecnego stulecia. Po pierwsze, przez całe dziewiętnaste stulecie posuwały się szybko naprzód w Europie dwa równoległe procesy wielkiego znaczenia dziejowego. Z jednej strony Ewolucja konstytucyjna państw, przenosząca środek ciężkości władzy od korony i biurokracji do narodu. Z drugiej postęp pojęć politycznych i świadomości narodowej w szerokich masach, a jednocześnie z tym szybki w nich przyrost energii politycznej. Wynikiem tych dwóch procesów było, że państwo stawało się coraz więcej organizacją polityczną narodu. Że granice jego musiały coraz bardziej odpowiadać granicom narodu. Że każdy naród szukał swego politycznego wyrazu w odpowiednim własnym państwie i umiał ten wyraz znaleźć. I że państwo, za którym nie stał mocny, świadomy siebie naród, traciło podstawy bytu. To też w ciągu XIX stulecia dwa wielkie narody, rozczłonkowane narody, Niemcy i Włosi, zjednoczyły się w narodowych państwach. Szereg mniejszych zdobyło byt państwowy, którego przedtem nie posiadało. A wielkie państwo, nieoparte na wielkim narodzie, Austria, owa mozaika ludów, musiała się przepołowić i czynić coraz większe ustępstwa narodowe, swym ludom, zbliżając się wyraźnie do całkowitego rozpadnięcia. Ta ewolucja konstytucyjna państw i ten rozwój polityczny narodów obejmowały coraz większy obszar Europy, posuwały się coraz bardziej ku wschodowi, wciągnęły już w swą sferę część ziem polskich, mianowicie zabór pruski i austriacki. Na początku stulecia zjawiły się oznaki, że wkrótce zacznie się wyłom i w ustroju państwa posiadającego lwią część ziem polskich, w ustroju Rosji, która położona najdalej na wschód, różna bardzo od Europy w swym charakterze społecznym i w swojej cywilizacji, przez całe XIX stulecie skutecznie się broniła przed konstytucyjnym przewrotem. Przekształcenie zaś Rosji na państwo konstytucyjne i przeniesienie środka ciężkości władzy do ludności państwa. Przy jej niejednolitym składzie musiało wysunąć od razu na widownię kwestię polską. A przy liczbie Polaków w państwie rosyjskim i przy różnicy cywilizacyjnej między Polską a Rosją musiało doprowadzić Rosję do niemożności rządzenia polską. W tych warunkach przy równolegle posuwającym się rozkładzie państwa austriackiego, odbudowanie Polski było prędzej czy później nieuniknione. Po drugie, Polska, której ustrój społeczny w ciągu dwóch stuleci przedrozbiorowych uległ uwstecznieniu przez zanik mieszczaństwa, znajdowała się teraz w okresie szybkiego przekształcania. W trudnym okresie przejściowym, w którym jedne siły społeczne szybko znikały, inne zaś powstawały i rosły. Warstwa szlachecka, stanowiąca jeszcze do niedawna właściwy naród polityczny, w którym polska myśl polityczna ześrodkowywała się skutkiem ogromnego zredukowania ziemi pozostającej w jej rękach, przez uwłaszczenie włościan i dalsze szybko postępujące wyzbywanie się jej na rzecz tychże włościan skutkiem zmiany warunków gospodarczych zmuszających ją do przekształcenia się w zawodowych rolników a w konsekwencji obniżenia się jej zainteresowania sprawami publicznymi szybko traciła znaczenie które dawniej posiadała warstwa włościańska. Coraz silniejsza gospodarczo i zaczynająca zdobywać oświatę wysuwała się na widownię jako samodzielny czynnik życia narodowego. Jednocześnie rozwój przemysłu i handlu pociągnął za sobą wzrost miast i ośrodków fabrycznych, wytwarzał warstwę handlową i przemysłową, inteligencję zawodową i liczną klasę robotniczą. Ta ewolucja społeczna Polski zapóźniona w znacznej mierze wskutek warunków politycznych, szła teraz w bardzo szybkim tempie, wywołując przewrót w ustroju społeczeństwa. Z punktu widzenia politycznego ten konieczny przewrót przedstawiał przez swoją nagłość niebezpieczeństwa. Groził w pewnej mierze przerwaniem ciągłości życia duchowego narodu, jego myśli i jego aspiracji. Obniżeniem na pewien czas kultury, Natomiast wnosił nowoczesne, jakkolwiek bardzo jeszcze surowe czynniki, w życie narodowe. Robił naród zdolniejszym do życia w XX wieku oraz do walki o swe istnienie i o swe dobro. Jako skutek ewolucji społecznej następowały zmiany w polskiej myśli politycznej. Pozbywała się ona pojęć przestarzałych a z nimi rzekomo trzeźwej rezygnacji i nietrzeźwego romantyzmu. Zasurowa, surowa, wszakże była jeszcze na zbyt niskim, znajdowała się poziomie. Nie była dostępna do pojęć nowoczesnych, które z ogromną trudnością wyłamywały sobie do niej drogę. Nadto w dwóch zaborach, rosyjskim i austriackim, liczny udział Żydów w życiu polskim, świadomie, lub nieświadomie narzucających swoje pojęcia, sprowadzał myśl polską z naturalnej drogi rozwojowej, wykolejał ją w sposób dla przyszłości Polski niebezpieczny. Polska we wszystkich trzech zaborach stawała się narodem nowoczesnym, ze świadomością narodową, przenikającą w szerokie masy, z rozwijającą się w niej energią polityczną. Narodem, który nie będzie biernie znosił gwałcenia swych praw najistotniejszych i będzie umiał o nie walczyć sposobami odpowiadającymi warunkom współczesnym. Który będzie umiał skorzystać z wytwarzającego się położenia, by dojść prędzej czy później do zjednoczenia i niepodległości. Po trzecie. Państwa, które rozebrały Polskę, przeszły głęboką ewolucję swego ustroju wewnętrznego i swej polityki zewnętrznej. Prusy, umiejętnie korzystając z ducha czasu i zużytkowując wytwarzające się w masach dążenia, zjednoczyły naród niemiecki, stworzyły cesarstwo, wielkie państwo narodowe, które stało się jedną z największych potęg gospodarczych i politycznych świata. Związane ściśle swymi dziejami z Polską w tym sensie, że kosztem jej wyrosły, mające granicę narodową między polskością a Niemczyzną, bezprzykładnie zawikłaną, posunięte w dwóch kierunkach – w Prusach Wschodnich i na Śląsku, daleko w głąb ziem polskich, gdy w środku w Poznańskim ludność polska sięgała daleko na zachód, w kierunku Berlina – Uważały zawsze kwestię polską jako całość za kwestię pierwszorzędnego dla siebie znaczenia. Co zresztą pruscy mężowie stanu otwarcie wypowiadali. Wyciągnęły one w drugiej połowie XIX stulecia z kwestii polskiej nieobliczalne korzyści. Wyzyskały ostatnie powstanie polskie dla oddalenia Rosji od Francji. Związania się z nią formalnie przeciw poczynaniom polskim, co im dało życzliwą neutralność Rosji w ich akcji zewnętrznej, umożliwiło rozbicie Austrii i Francji. Rozumiały dobrze, że gdyby nie było roku 1863, nie byłoby ani 1866, ani 1871. Widziały też, jak ważną dla nich rzeczą jest trzymać rękę na całej kwestii polskiej, kontrolować ją nie tylko u siebie, ale i u swych sąsiadów. Korzystając z rozrostu swej potęgi, która zaciążyła nie tylko nad Austrią, ale i nad Rosją, zdobyły one sobie wpływ na sprawy polskie i w Wiedniu, i w Petersburgu i bieg ich w znacznej mierze kierowały w pożądane dla siebie łożysko. Wzrost potęgi Niemiec i ich wpływu na politykę sąsiadów utrzymywał kwestię polską w martwym punkcie i widoczne było, że nie ruszy ona z tego martwego punktu, dopóki się potęga Niemiec nie złamie i ekspansja ich wpływu nie cofnie. Austria ze współzawodniczki Prus zmieniała się w ich sojuszniczka. Niemało wpłynęło na to jej położenie wewnętrzne. Niemcy w austriackiej połowie monarchii, a maziarzy w węgierskiej, zagrożeni w swym panowaniu przez inne ludy, przeważnie słowiańskie, oglądające się nadto na Rosję. Widzieli wzmocnienie swe w oparciu o Berlin. I nie tyle różnica siły zewnętrznej dwóch mocarstw, ile właśnie ta racja położenia wewnętrznego, nakazującego żywiołom rządzącym jednego z nich szukać oparcia w drugim, sprawiły, że Austro-Węgry z sojusznika Niemiec szybko stawały się ich wasalem. A przymierze zmieniło się w nierozerwalną Unię podporządkowującą jedno państwo o polityce drugiego. Polacy w Austrii dostali wprawdzie politycznie i narodowo więcej niż inne narodowości, dlatego że dla nich było niemożliwością grawitować ku Rosji, że widząc swój interes w utrzymaniu Austrii, nie współdziałali z rozsadzającymi ją żywiołami. Podtrzymywali równowagę wewnętrzną państwa i pomagali do tworzenia większości rządowej. Wkrótce wszakże spostrzegli, że nadzieje na wzrost ich wpływu zawodzą, że wpływ ten maleje, że grozi mu upadek na skutek popierania przez Wiedeń Rusinów, przemianowanych w następstwie nie bez myśli na Ukraińców. Dopiero później zaczęli się orientować, że w kwestii ruskiej znaczną rolę odgrywa akcja idąca z Berlina. Rosja, zręcznie związana przez Bismarcka z Prusami, konwencją Alvenslebena w roku 1862, rychło po rozbiciu Austrii i Francji spostrzegła, że główną groźbą dla rozwoju, a nawet utrzymania jej mocarstwowej roli stały się Niemcy. Na kongresie berlińskim Bismarck, wspólnie z Baconsfieldem, pozbawił ją owoców zwycięstwa nad Turcją. A wkrótce okazało się, że miejsce wrogich jej wpływów angielskich w Konstantynopolu zajęły wpływy niemieckie. O wiele dla niej niebezpieczniejsze, bo bliższe, wyrażające energiczną ekspansję Niemiec na południowy wschód, po wygodnym moście austro-węgierskim. Ekspansję, która następnie znalazła swój wyraz w terminie Berlin-Bagdad. Przez Turcję... Wpływy te wdzierały się dalej, do Persji, a jednocześnie szła przez Pacyfik penetracja Niemiec do Chin, budując sobie ufortyfikowaną bazę na Szantungu. Tworzyło się dookoła Rosji półkole wpływów niemieckich, zaczynające się w Szwecji, a kończące się w Chinach, zamykające jej drogę we wszystkie strony, z wyjątkiem oceanu lodowatego. W tych warunkach zawarty pod koniec ubiegłego stulecia alians z Francją coraz większe miał dla Rosji znaczenie. Stawał się jedyną dla niej nadzieją. Alians ten, pomimo powtarzanych nieustannie zapewnień pokojowych wobec silnie agresywnej polityki niemieckiej, oznaczał, prędzej czy później, wojnę. Była ona nieunikniona, Zwłaszcza po nieudanych próbach Wittego skombinowania aliansu francusko-rosyjskiego z Niemcami przeciwko Anglii. I po zawarciu na początku stulecia porozumienia Francji z Anglią, która coraz silniej odczuwała na własnych interesach zaborczość gospodarczą i polityczną Niemiec, a której tyle zawdzięczał zarówno Bismarck, jak i Fryderyk Wielki. Na gruncie przymierza z Francją... Zjawiła się przed Rosją perspektywa wojny z Niemcami. Pierwszej właściwie wojny pomiędzy państwami, które rozebrały Polskę, a więc wojny, w której kwestia Polska w takiej czy innej postaci musiała wypłynąć. Jak mało to rozumiano w Polsce, świadczy fakt, że jeszcze na początku stulecia opinia polska reagowała na przymierze francusko-rosyjskie jedynie żalem do Francji za to, że się związała z ciemięcą Polski. Zdawałoby się, że przy takim kierunku swojej polityki zewnętrznej Rosja powinna była poczynić kroki, ażeby sobie zapewnić, jeśli nie współdziałanie, to przynajmniej życzliwość Polaków w wojnie, która musiałaby się rozegrać przede wszystkim na ziemi polskiej. To dyktowała logika polityczna i to by może nawet tak wiele nie kosztowało wobec tego, że polityka rezygnacyjna wówczas miała w Polsce wpływ duży, że aspiracje Polaków nie sięgały daleko, że zadowoliłyby ich poważniejsze ustępstwa ograniczone do Królestwa Kongresowego, o którego zruszczeniu Rosja i tak marzyć nie mogła. Jednakże wejście na tę drogę było dla Rosji niemożliwe. Z jednej strony opinia rosyjska nie odznaczała się nigdy trzeźwością w ocenie położenia państwa i przeceniała jego potęgę, a Polska była zbyt łakomym kęsem dla ludzi, którzy reprezentowali w niej sprawę rosyjską, co podtrzymywało interesowny, chciwy, nieprzyjednany nacjonalizm rosyjski wobec Polski. Z drugiej, w Rosji rząd coraz mniej był jednolity, coraz mniej zharmonizowany w swych działaniach i gdy jej polityka zagraniczna była w walce z polityką niemiecką, w polityce wewnętrznej, Wpływy niemieckie były bardzo silne. Nawet podczas ostatniej wojny, gdy armia rosyjska walczyła z Niemcami, rząd składał się przeważnie z ludzi niechętnych do wojny, dobrze usposobionych do Niemiec, a nawet pozostających pod wpływami niemieckimi. Te właśnie wpływy, zawsze silne w Rosji, starały się o to, żeby polityka rosyjska tamowała wszelkimi sposobami rozwój polskości i żeby Polacy zawsze widzieli głównego wroga w Rosji. Przy powierzchownym też porównaniu polityki dwóch państw, Prus i Rosji wobec Polaków, polityka pruska zyskiwała. Wprawdzie w zaborze pruskim konsekwentnie, planowo, z wielkim wysiłkiem i z wielkim nakładem środków niszczono polskość i szczepiono Niemczyznę. Ale czyniono to zawsze ustawowo, z zachowaniem form Obywatel Polski wiedział, co go oczekuje, czemu musi się poddać, a czemu może stawiać opór Natomiast w zaborze rosyjskim niebezpieczeństwo dla polskości było znacznie mniejsze Nawet szacunek dla niej ze strony Rosjan znacznie większy Ale była samowola administracyjna poniżanie godności ludzkiej, brak poczucia prawa i cywilizowanego szacunku dla człowieka. Polak pod panowaniem rosyjskim ciągle był drażniony, obrażany, ciągle miał powód do oburzenia. U ludzi nieprzywykłych do głębszego zastanowienia się nad zagadnieniami politycznymi Zazwyczaj ich przejścia osobiste decydują o ich sposobie politycznego myślenia. Było też niemało takich Polaków, którzy więcej myśleli o tym, żeby Rosja zginęła, niż żeby Polska powstała. Jeżeli ewolucja polityczna Europy od początku XIX wieku wskazywała, że powstanie na nowo państwa polskiego w szeregu innych państw narodowych jest prędzej czy później, Nieuniknione. To położenie międzynarodowe na początku obecnego stulecia pozwalało przewidywać w niedalekim czasie konflikt zbrojny między państwami, które rozebrały Polskę, a tym samym wystąpienie na widownię kwestii polskiej. Ruszenie jej z martwego punktu, na którym ją ciążąca nad całą Środkową i Wschodnią Europą potęga Niemiec, utrzymywała. Z tych widoków Polski nie zdawano sobie sprawy ani w Europie, ani w Polsce samej. W Europie dlatego, że Polska się niczym uwadze polityków nie przypominała. Nikt się też nią nie interesował i nad jej możliwymi losami nie zastanawiał. W Polsce, bo tu... Albo nie umiano myśleć politycznie, albo myśl nie wychodziła poza granicę danej dzielnicy i państwa, do którego ta dzielnica należała. Jedynym bodaj miejscem, w którym zastanawiano się poważnie nad sprawą polską jako całością, z myślą, o umiejętnym jej zlikwidowaniu był Berlin. Rozdział drugi. Początki nowej polityki polskiej. Zdarza się czytać u nas polemiki na temat, kto pierwszy wymówił w ostatnich czasach wyraz niepodległość. Który obóz pierwszy powiedział głośno, że chce niepodległości? Jest to spór dziecinny, niedorzeczny. Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego, że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wyzyskać. Zadawalać się chceniem może przeciętny obywatel kraju, niedziałający politycznie, ludzie wszakże mający pretensje do kierowania losami narodu, muszą wiedzieć nie tylko, co chcą mieć, ale co mają robić, jaką drogą dojść do upragnionego celu. Programy chceń to tylko jałowe, puste hasła. Grzeszył takimi programami nawet obóz, do którego sam należałem. Za błąd uważałem i sprzeciwiałem się temu, gdy w programie nakreślonym z poczuciem odpowiedzialności, program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w Zaborze Rosyjskim, rok 1903, postawiono jako cel dążeń obozu niepodległość Polski, nie umiejąc wskazać dróg, które mają do niej doprowadzić. Uczyniono to ze względów polityczno-wychowawczych. Uważałem i uważam że do wychowania myśli politycznej służyć winne książki, wykłady, programy zaś oficjalne, gdy wskazują cele, winny obok nich wskazywać środki. Zresztą osiągnięcie celu nie zawsze pomaga głośne jego zawczasu deklarowanie. Nigdy nie było takiej chwili w naszych dziejach porozbiorowych, żeby nie było ludzi chcących niepodległości. Nawet w okresie popowstaniowym, w okresie ogólnego przygnębienia i upadku nadziei, idee niepodległości w głębi duszy pielęgnował każdy Polak, mający świadomość narodową i politycznie niewynarodowiony. Co prawda nie śmiał myśleć o niej jako o rzeczy realnej. Żywioły czynne politycznie ograniczały swe zadania do spraw miejscowych każdego z trzech zaborów. Poruszanie zaś sprawy zjednoczenia i niepodległości ojczyzny uważały przeważnie za rzecz zdrożną, bo przeszkadzającą ich zabiegom. Pamiętam, kiedy przegląd Wszechpolski w roku 1895, w setną rocznicę ostatniego rozbioru Polski, wyszedł z żałobną obwódką i w słowie wstępnym powiedział, że za cel swej pracy stawia odzyskanie niepodległości. Bądź nie chciano tego zauważyć, bądź wzruszono ramionami, patrząc na to jako na nieodpowiedzialny, młodzieńczy wybryk. Niepodległość jako hasło Zjawia się w naszym życiu politycznym na nowo już w kilkanaście lat przed końcem ubiegłego stulecia. W roku 1886 powstaje tajna organizacja – Liga Polska, przekształcona potem w roku 1893 na Ligę Narodową, stawiającą sobie w swej ustawie za cel odzyskanie niepodległości. Grupuje ona koło siebie prawie wyłącznie żywioły młode – Wstępujące dopiero w życie lub do tego się przygotowywujące. Przeciwstawiały się one z jednej strony tzw. polityce ugodowej, z drugiej międzynarodowemu socjalizmowi, mającemu naówczas silny wpływ wśród młodych pokoleń. Z tych to młodych kół wyszły wówczas manifestacje narodowe w Warszawie ku upamiętnieniu historycznych rocznic 3 maja, 1891 roku i 17 kwietnia 1894 roku. Sam byłem inicjatorem i kierownikiem pierwszej z tych manifestacji i pamiętam, jak sfery poważne kierownicze w kraju były nimi zastraszone. Nie mogły się one opędzić analogią z tym, co poprzedzało rok 1863 i bały się podobnego dalszego ciągu. Jednakże dalszy ciąg był całkiem inny. Te młode koła były dziećmi epoki względnie trzeźwej, społeczeństwa przekształcającego się w kierunku nowożytnym. Miały zaczątki rozumienia rzeczywistości polskiej i miały wśród siebie człowieka o dziesiątek lat od swych współpracowników starszego, który tę rzeczywistość ogromnie jasno widział i o Polsce szerszą niż ktokolwiek wówczas wiedzę posiadał. Był nim nieżyjący od lat kilkunastu publicysta Jan Popławski. Był to duchowy ojciec nowoczesnej polityki polskiej. Pod jego wpływem myśl tego nowego pokolenia skierowała się do zagadnień bieżących bytu narodowego, do ujmowania ich z punktu widzenia całości sprawy polskiej, do szukania w położeniu współczesnym Polski i rozwoju politycznej sytuacji Europy dróg ku odbudowaniu państwa polskiego. Ten kierunek myśli młodszego pokolenia wyraził się w założeniu Przeglądu Wszechpolskiego, pisma, które postawiło sobie za zadanie Jednoczenie myśli politycznej trzech dzielnic Polski – Zwracanie jej ku sprawie polskiej jako całości oraz kształcenie jej, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, gdzie cenzura zmuszała prasę do milczenia w zakresie zagadnień polityki polskiej i dokąd przegląd dochodził drogą kontrabandy. Pomimo krótkiego okresu swego istnienia, 1895-1905, Przegląd Wszechpolski wywarł decydujący wpływ na ukształtowanie nowoczesnej polskiej myśli politycznej. Wychowało się na nim we wszystkich trzech dzielnicach, całe pokolenie ludzi umiejących myśleć politycznie nie tylko o sprawach tego czy innego zaboru, ale o sprawie polskiej jako całości. Ludzi, którzy wiedzieli dużo o całej Polsce i między sobą rozumieli się tak, jak synowie jednego narodu Rozumieć się powinni. Myśl wszystkich tych ludzi była skierowana ku zjednoczeniu politycznemu ojczyzny, ku odbudowaniu własnego państwa. Gdyby dzisiejsi polemiści, piszący o początkach polityki niepodległościowej, że użyje ich ciężkiego przymiotnika, umieli uczciwie i inteligentnie przestudiować dziesięć roczników przeglądu wszechpolskiego, Wielu sporów by uniknęli i wiele fałszów nie ujrzałoby światła dziennego. Początki rzucającego hasło niepodległości ruchu narodowego wśród młodszych pokoleń, datujące się, jak to wspomniałem, od roku 1886, wywarły swój wpływ i na obóz socjalistyczny. Tam jedni, kierowani współzawodnictwem w walce o duszę młodego pokolenia i mas robotniczych, inni dlatego, że się w nich obudziły zgłuszone aspiracje polskie, postanowili połączyć socjalizm z patriotyzmem polskim. Stąd na jakieś 8 lat przed końcem stulecia powstała Polska Partia Socjalistyczna, występująca z programem niepodległej Polski socjalistycznej, która ma dać powstanie będące zarazem walką o niepodległość i rewolucję społeczną organem tej myśli był przedświt londyński rozwijano ją w dwóch kierunkach w artykułach napółwojskowych wykazujących możliwość ruchu zbrojnego próbujących formułować jego strategię i w artykułach politycznych czerpiących pełną garścią z literatury emigracyjnej pierwszej połowy zeszłego stulecia z jej kierunków był w tym anachronizm Robiło to często wrażenie przedrukowywania starych szpargałów. Była kombinacja zamkniętej już przeszłości z nieotwartą jeszcze i nie wiadomo czy mającą kiedykolwiek otworzyć przyszłością. Pomiędzy jedną a drugą była pustka, bo nie rozumiano współczesnej rzeczywistości i nie umiano stanąć na jej gruncie. Widoczne było... Że nie umiano wykonać pracy myśli, która by z hasła niepodległości zrobiła z czasem program realny. Niemniej przeto ruch ten miał duże znaczenie dla przyszłości. Wywierał on silny wpływ na młode umysły. Na młodzież, zwłaszcza z wschodnich ziem Polski. Bardziej oddaloną od europejskiego sposobu myślenia. Więcej zbliżoną w swej psychologii do młodzieży rosyjskiej bardziej prymitywną, bujniejszą temperamentami. Mniej przywiązaną do nowoczesnego życia kulturalnego, skłonniejszą do wystawiania się na osobiste niebezpieczeństwo i szukającą łatwych, prostych rozwiązań dla kwestii trudnych i skomplikowanych. Trafiał on do jej tradycyjnych instynktów, dając jej niejako ideę polską, i do nowych w zetknięciu z Rosją wytworzonych potrzeb jej duszy, dając jej rewolucję społeczną. Dla sprawy polskiej przedstawia ono raczej poważne niebezpieczeństwo, nie tylko przez swą rewolucyjność i hasła walki społecznej, rozbijając naród wewnątrz, ale także i to przede wszystkim dlatego, że ruchy takie, nie oparte na rozumieniu współczesnej rzeczywistości, Idą naprzód, jak człowiek, z zawiązanymi oczyma, łatwo dają się użyć do celów wręcz przeciwnych ich założeniom, stają się narzędziem w obcych rękach. Tym dwu obozom, na które dzieliły się u nas na przełomie dwóch stuleci czynne politycznie żywioły młodszego pokolenia, sądzona była rola obozów przyszłości stających przeciw sobie w chwili, gdy sprawa polska weszła na drogę prowadzącą do jej rozstrzygnięcia. Tak musiało być nie tylko dlatego, że obejmowały one lwią część młodszego pokolenia, ale także i to przede wszystkim dlatego, że myśl ich operowała nie w sprawach tej czy innej dzielnicy, ale w sprawach Polski. Inne poważne naówczas stronnictwa w sprawach Polski jako całości nie miały wiele do powiedzenia. Rozwiązanie kwestii polskiej zaskoczyło ich myśl nieprzygotowaną. Zastało je niezdolnymi do odegrania ważniejszej roli. Rozwijający się zaś naówczas młody ruch ludowy, czyniący szybkie podboje wśród mas włościańskich, znajdował się jeszcze w stadium walki wyłącznie społecznej. Klasowej i nie wybiegał dążeniami swymi w dziedzinę zagadnień szerszych, obejmujących przyszłość całej ojczyzny. Rozdział trzeci Skonkretyzowanie celu Trudność kwestii polskiej tkwiła nie tylko w tym, że odbudowanie państwa polskiego miało przeciw sobie trzy zainteresowane mocarstwa, ale także i w tym, że nie wiadomo było, co można i co należy uważać za Polskę w XIX i XX stuleciu. Gdyby istniał jakiś trybunał międzynarodowy, który by mógł w sprawie naszej wyrok wydać i gdyby miał siłę do wykonania tego wyroku, Gdyby ten Trybunał był wezwał Polaków, żeby przedstawili swą sprawę, powiedzieli czego żądają, znaleźlibyśmy się w wielkim kłopocie. Trzeba by było powiedzieć nie tylko, że się żąda niepodległości, ale na jakim obszarze, w jakich granicach chce się mieć państwo polskie. Okazałoby się, że Polacy do odpowiedzi na to pytanie nie są wcale przygotowani. Wielu by odpowiedziało, że żądają przywrócenia granic z 1772 roku. Mniejsza już o to, iż wskazano by im, że granice te obejmowały ziemie ciążące handlowo bądź ku Odessie, bądź ku Rydze, ku Portom, o które Rzeczpospolita Szlachecka, ignorująca interesy handlowe, nie dbała i do których nie możemy mieć żadnej pretensji. Mniejsza także, iż granica z Niemcami byłaby bardzo nienormalna, co prawda i dziś ona bardzo normalna nie jest, i niebezpieczna, że wreszcie oznaczałoby to pozostawienie w rękach niemieckich polskiego Śląska groźnej placówki wrzynającej się głęboko w ziemię polskie. Ale co by odpowiedzieli, gdyby zapytano, jak sobie wyobrażają funkcjonowanie parlamentu polskiego przy istnieniu państwa na tym obszarze z tym składem ludności? Bo przecie w dzisiejszych czasach nie można było myśleć o odbudowaniu Polski z konstytucją XVIII wieku. Znalazłoby się wielu... Boć się przecie później znaleźli, którzy by odpowiedzieli, że ta Polska nie będzie miała parlamentu centralnego, bo się będzie składała ze sfederowanych krajów, z których każdy sam się będzie rządził. Dosyć popatrzeć na dzisiejsze postępowanie Litwinów i Rusinów, żeby sobie przedstawić, jak by wyglądała taka federacja i przewidzieć, jak długo by istniała. Zresztą Trzeba było nic nie rozumieć z ewolucji Europy XIX stulecia i położenia, w jakim na jej skutek znalazła się Austria, żeby myśleć o tworzeniu państwa różnonarodowego, jak Niemcy mówią, nacionalitytenstaat w dzisiejszych czasach. Tylko wrogowie Polski, Niemcy, mogli przez pewien czas o takim projekcie państwa polskiego mówić. Jeżeli w Polsce podczas wielkiej wojny i po wojnie byli ludzie, którzy podobne projekty piastowali i nawet na zewnątrz z nimi występowali, to tylko świadczy, do jakiego stopnia nie przemyśleli sprawy polskiej, nie byli w umysłach swoich przygotowani do konkretnego jej rozwiązania. Byłoby również wielu którzy by wystąpili z żądaniem państwa niepodległego na obszarze Polski etnograficznej. Pokazano by im wtedy mapę i przekonano by ich, że Polska etnograficzna, to jest złożona wyłącznie z okręgów, w których ludność językowo-polska liczebnie przeważa, nie stanowi nawet jednego ciągłego obszaru że w pewnych miejscach rysunek jej wytworzyłby wprost koronkę, że zatem ściśle etnograficzna granica jako granica państwa okazuje się niemożliwa. Zaproponowano by im niezawodnie wyrównanie tej granicy z pozostawieniem wielkiej liczby Polaków nawet w zwartych masach żyjących poza granicami państwa i niezawodnie, znalazłoby się sporo takich, co by i to przyjęli, co by się zgodzili na najmniejszą nawet Polskę, byle miała tytuł niepodległej. Wielu byłoby takich, w którym w głowie nigdy nie powstało, że to byłby tylko tytuł, że taka miniaturowa Polska położona obok wielkich Niemiec będzie siedziała pod ich butem, jednego kroku niezdolna zrobić, który by się Niemcom nie podobał. Przecie niemało było u nas ludzi, którzy się uważali za polityków, a którzy znajdowali się jeszcze w tym stadium politycznego myślenia, w którym niepodległość państwowa wyraża się tylko w oznakach zewnętrznych, w orle jednogłowym na sztandarach i gmachach państwowych w widoku maszerujących polskich żołnierzy, a dla niektórych przede wszystkim w tym, że oni byliby dygnitarzami państwowymi. Znaleźliby się w sporej liczbie i tacy, bądź znaleźli się później w dobie wojennej, których nie odstraszyłoby wcale to, że mała, słaba Polska będzie wisiała przy wielkich, potężnych Niemcach którzy nie śmieliby nawet pomyśleć o Polsce naprawdę niezawisłej, mogącej się obyć bez opieki jednego z sąsiadów i odgrywającej samodzielną rolę w Europie, dla których myśl o takiej Polsce była fantazją, szaleństwem. Gdybyśmy dalej poszukali, to znaleźlibyśmy jeszcze innych, którzy by z innymi projektami granic Polski wystąpili, którzy by zrzekli się Poznania na rzecz Niemiec, Lwowa na rzecz niepodległej Ukrainy, no i tak dalej. Słowem, trybunał, który by chciał na początku obecnego stulecia rozstrzygnąć sprawę polską, dowiedziałby się przede wszystkim, że Polacy sami nie wiedzą, co to jest Polska, że nie umieją jej granic zakreślić. A trudno przecie wydać wyrok przysądzający komuś jego własność, gdy on sam nie wie, gdzie ta własność się zaczyna, a gdzie kończy. Dopóki też nie wyjaśniliśmy sobie sprawy, nie odpowiedzieli na pytanie, co to jest Polska XX wieku, w jakich granicach chcemy mieć państwo polskie, dopóty niepodległość Pozostawała w naszych umysłach abstrakcją i dopóty nie można było mówić, że na serio do niej dążymy. A kto szukał tej odpowiedzi? Kto pracował poważnie nad wykreśleniem sobie na mapie granic Polski, odpowiadających faktycznemu stanowi sił narodu? Takiej Polski, która by naprawdę mogła być Polską, niezawisłym i silnym państwem polskim. Tym zajmowali się jedynie ludzie grupujący się koło przeglądu wszechpolskiego, a postępy tej pracy znajdowały odbicie w samym piśmie. Program terytorialny Polski, z którym wystąpił podczas wojny Komitet Narodowy w Paryżu i delegacja polska na konferencji pokojowej, to nie była improwizacja, ale owoc pracy całego życia ludzi, którzy żyli myślą o odbudowaniu państwa i temu celowi życie poświęcili. Jeżeli ten program się ostał, z wyjątkiem punktów, na których przegraliśmy sprawę w walce z przeciwieństwami zewnętrznymi, jeżeli wszelkie pomysły ze strony polskiej przeciwstawienia mu czegoś innego poszły ad acta, to dlatego właśnie, że to były niedojrzałe, nieprzetrawione pomysły improwizacje ludzi, którzy nigdy po